Losy glifosatu nie są do końca pewne. Jednym z elementów, które wspomniał Pan przy okazji substancji nieaktywnych, znajdujących się w popularnym randapie czy też agrosarze, która została zakazana. Konsekwencją tego może być wzrost cen preparatów opartych o glifosat. Postawmy sprawę jasno. To co? lecimy i robimy zapasy glifosatu na ten rok, czy nie trzeba jeszcze? Trudno powiedzieć. Myślę, że nie do mnie pytanie, czy powinniśmy wykonywać zapasy. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność biologiczną, czyli finalny efekt, który widzimy na polu, to faktycznie powinniśmy zastanowić się nad tym, czy te preparaty, które w tej chwili będziemy stosowali, będą tak samo skuteczne. Unia Europejska w sierpniu 2016 roku wycofała z rynku jeden z nośników nieaktywnych glifosatu, czyli tzw. zwaną taloaminę. To była bardzo skutecznym adiowantem, wzmagała działanie samego glifosatu, natomiast była bardzo niebezpieczna yy, dla organizmów wodnych i generalnie dla ludzi. Co za tym idzie? W kolejnym roku producenci zastępując ten adiwant, pytanie czy użyli dobrych koformulantów, więc w pierwszym roku powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakość tych preparatów, a czy wykonywać zapasy, no, zobaczymy jaka będzie decyzja tutaj Komisji Europejskiej, czy faktycznie przedłuży stosowanie, czy Europejska Organizacja do Spraw Chemikaliów wyda pozytywną decyzję i ten preparat będzie mógł być dalej stosowany, natomiast czy wykonywać zapasy, no tu już pozostawiam decyzję każdemu z rolników. oczywiście pamiętajmy o tym, że wykonując zapasy na kolejne lata i stosując ten preparat mimo zakazu, no, ułamiemy prawo o ochronie roślin. To jedna sprawa. A druga sprawa to właściwie skuteczność, no bo z tych doświadczeń, które Pan pokazał, różnica w tych substancjach nieaktywnych no jest fundamentalna dla działania substancji aktywnej. Hmm. Czym więc kierować się przy wyborze takiego lub innego preparatu zawierającego glifosat? Czy jesteśmy w stanie my jako rolnicy dokonać wyboru? świadomie? Trudno powiedzieć, bo nie mamy tych informacji na etykiecie. Natomiast A gdzie producenci możemy Producenci informują nas o tym, co jest w składzie glifosatu i tutaj można już domniemywać, że producent nie ma nic do ukrycia. Natomiast drugą sprawą, myślę, najprostszym rozwiązaniem jest poszukanie możliwie najtańszych preparatów na rynku, które mają odpowiednią zawartość glifosatu i uzupełnienie ich zewnętrznymi adiwantami. To pytanie, jakie to są zewnętrzne adiwanty? Mamy kilka produktów dedykowanych do glifosatu, Jednym z najprostszych adiowantów będzie siarcza namon. Oczywiście nie w większej I dawce i najtańszym, stosowany w dawce 2 kg na 100 litrów wody, ale zobaczmy, że mamy również podobne też, w zakresie cenowym adiowanty, które obniżają pH czy opryskowej. Ale kładę tutaj szczególny nacisk na słowo adiowanty, bo dzisiaj pod hasłem adiowanty wielu producentów próbuje wdrożyć do praktyki tak zwane nawozy WE, czyli zawierają one składniki pokarmowe, są, jak sama nazwa mówi, nawozem, a tak naprawdę finalnie nie podnoszą skuteczności glifosatu, na no co również mamy badania naukowe, stąd pytanie, aby stosować preparaty odpowiedzialnie, które są dedykowane do glifosatu, a przede wszystkim nie są nawozami W. To jest myślę najprostsze rozwiązanie. Wielu rolników mówi tak, my chcemy normalnie gospodarować, a Eko, Oszołomy i Unia chcą nam zakazać no, podstawowej e, substancji. Myślę, że przede wszystkim powinny decydować twarde wyniki naukowe. Dzisiaj mówią one nam o tym, że faktycznie glifosat jest bezpieczną substancją. Nie mamy tylu e, w, wyników naukowych, które Mówiłyby, że faktycznie to działanie karcenogenne jest potwierdzone. Stąd jeżeli Podchodzimy do tego jako producenci, pamiętajmy o tym, aby przestrzegać okresu prewencji, po którym nie powinniśmy tego zboża z pola sprzątnąć, czy też dalej sprzedawać, tak? to zwłaszcza w momencie desykacji. Natomiast jeżeli chodzi o pewne obawy, jeżeli chodzi o konsumentów, tutaj pamiętajmy, że duża rola jest w uświadamianiu. Tak jak powiedziałem, glifosat, sam glifosat jest bardziej bezpieczną substancją w przeliczeniu na, na, na minimalną dawkę niż aspiryna i sól kuchenna. Tak? Oczywiście kwestia jest jego nieaktywność aktywnych nośników, które zostały wycofane z rynku, czyli tutaj znowu kwestia uświadamiania i przekazywania konsumentom, że stosujemy to odpowiedzialnie, czyli rolnicy powinni stosować zgodnie z zaleceniami preparaty we właściwych dawkach, przestrzegając okresów karencji, natomiast konsumenci powinni wiedzieć, że są jednostki, które kontrolują jakość żywności i są to jednostki, które w obiektywny sposób są w stanie zweryfikować bezpieczeństwo tejże żywności. No więc jeśli Unia oprze się o naukę Twarde dane, weryfikowalne, no to raczej możemy być spokojni o glifosat i jego dalsze losy, ale co jeśli pójdzie inną drogą? No jeżeli pójdzie inną drogą, no to niestety musimy zapytać ekonomistów, jaka będzie opłacalność produkcji w ogóle w Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce, zwłaszcza jeżeli porównamy się do zeszłego roku, czyli roku 2016, gdzie w momencie desykacji, w momencie zbioru potrzebowaliśmy zabiegów desykacji ze względu na nieodpowiedni poziom wilgotności do zbioru zbóż i ten rok pokazał nam, jak potrzebny jest nam ten preparat. Druga sprawa. Tu znowu apeluję o odpowiedzialne stosowanie, przestrzeganie okresów karencji. Wtedy wszystko będzie dobrze. Teoretycznie, jaka alternatywa? Nie patrzymy w tym momencie na koszty. Jaka alternatywa czysto chemicznie by była dla glifosatu. Jaka inna substancja, no, jaki inny produkt? Mamy na przykład substancję aktywną dikwat, na przykład preparat Reglone jego generyki, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że są to dużo wyższe koszty, bo nie mówimy tu już o dziesiątkach złotych, a setkach złotych na hektar, więc jest to absolutnie w wielu przypadkach nieopłacalne. Ewentualnie zastosowanie na przykład substancji aktywnej Carfentrazon w wyższych dawkach, to może być jakieś rozwiązanie, ale tu pytanie, proszę czekać też na decyzję producentów środków środku ochrony roślin, jakie będą rejestracje tych produktów. Natomiast na pewno wycofanie glifosatu będzie się wiązało z dużym utrudnieniem dla rolników i podniesieniem kosztów produkcji.